To wszystko jest w tym momencie... Jana, piąty rozdział, od 19 do 30 wiersza. To, ...właśnie wczoraj i jest to piękną rzeczą też że po, poprzez odrzucenie Żydów i, i jak to jest za działaniem Ojca, aby Syn został uszczony, aby jego chwała została ukazana, trzecia część tego rozdziału od 30 wiersza do końca, to wielokrotne czy wielorakie świadectwo o osobie o Pana Jezusa. Myśmy też wczoraj widzieli, że Harael to już powiedział przy czytaniu tekstu. Teraz, dzisiaj rano, że mamy trzykrotnie do czynienia ze Słowem Zaprawdę, Zaprawdę. 19, 24 i 25. Jeśli chodzi o chwałę Pana Jezusa, jak ona jest tu przedstawiona, i go, po pierwsze, znajdujemy go jako Syna wiecznego Bożego, wiecznego Syna. Jako Ten jest On w pełni jedno z Ojcem. Widzieliśmy Go także jako Syna, jako człowieka na tej ziemi. I On przyjął to, tą postawę poddania podległości, uległości zajął tą postawę. Ale również jako syn na tej ziemi to w swoim działaniu i działaniu i mu, mowie jest jedno z Ojcem. I to też widzieliśmy. I też widzieliśmy, jak wciąż na nowo uwidacznia się, że ten prawdziwy Bóg, On jest tym prawdziwym Bogiem i że On i widzi, co Ojciec czyni. The także i w tym że On działa w taki sam sposób jak Ojciec ale także widzieliśmy, że jest że jako Syn jako człowiek i jest On taki na tej ziemi widzieliśmy, że On nie czyni nic sam z siebie lecz, lecz czyni to co widzisz Ojciec czyni w XIX wierszu że cokolwiek Ojciec czyni tak samo czyni to Syn tak jak Ojciec a więc tym samym jest to Syn, który Który Ojcu w doskonałości Daje powód ku miłości we wszystkim Bo Ojciec miłuje Syna Jeśli chodzi o to, że ten Syn ma być trzczony, To mamy w dwudziestym wierszu że ojciec pokazuje synowi większe jeszcze dzieła i pokaże większe niż te, które dotychczas on czynił. Nie, nie chodzi o moc w tych czynach. To jest ta sama moc, która była wcześniej czy, i, i, i w uzdrowieniu i tak samo w tym, która że on ożywia, ale chodzi, że o to, że to był ten uzdrowiony, doświadczył tylko chwilowego, czasowego uzdrowienia. Ale, ale ten tutaj syn mówi, że on ożywia. To jest, to jest coś jedno, co jest większe niż tylko uzdrowienie. I tak samo jak ojciec wzbudza, martwych wzbudza, i jak ojciec ożywia to tak samo czyni to syn ożywia on tych, których chce to mamy te dwie chwały tego osoba on czyni osoby on czyni ożywia ożywiając, ale on ożywia tych, których chce jest w swoim działaniu jedno z ojcem ale zarazem również suwerenny, to widać po tym, że których On chce. Drugie, drugi aspekt właściwie możemy tu zobaczyć, jeszcze osoby tutaj, że w 22 wierszu, że ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. Wczoraj pod koniec zabrzmiało to, że w, w, w Że On jest w wykonaniu sądu, jest jedno z Ojcem, bo On sądzi jak słyszy i nie, nie szuka On w tym swej woli, lecz woli tego, który Go posłał. Dlaczego jest mu dany sąd? Aby wszyscy czcili syna jak czczą ojca Myśmy to w 17. wierszu już widzieli kiedy on jest jedno z ojcem w działaniu Po tym jak już to było pokazane to mamy znowu pokazaną jedność między synem a ojcem w tym punkcie że chodzi o cześć i będzie ta cześć też mu oddana drugie, za prawdę, za prawdę 24 wiersz będziemy widzieć Pana w dalszej Jego chwale u kojemu ponowno widzimy Gospodina Jezusa u jednej nowej sławnej odlicy Wczoraj na koniec naszego rozważania powiedzieliśmy, takie rozważaliśmy słowa jak ożywić, ożywić", ożywić" albo z, ale chciałbym do tego nawiązać i mam pytanie jaka różnica jest pomiędzy ożywieniem zostać ożywionym albo być ożywionym jeśli to dobrze rozumiem i na nowo zrodzonym być jaka to jest różnica i jeszcze poboczne po pytanie kiedy te dwa zdarzenia się odbywają w naszym, jest to w naszym życiu? Događa w naszym życiu to. Give life pytanie? Różnica między ożywianiem i nowoobrodzeniem. Myślę, że to jest bardzo jako, dobre pytanie za. Uh, jest, o, i future, tak onio ja rękałeś o mój komentarz. Co je lepší od korekálu? Da, nejlepší. Co je uh, uh, lepší? Uh, Co je lepší? Co je lepší? Co je lepší? je lepší? Co je lepší? Co je lepší? Co je lepší? je Co je je Co je Jeśli chodzi o wyrażenie na nowo się narodzić, to nie zakłada śmierci, bo Bóg stwarza nowe życie w człowieku, którego wcześniej nie było. Jeśli chodzi o ożywienie, to wnioskuje to, że, czy warunkuje, że wcześniej była śmierć. Ktoś leżał w, w śmierci i Bóg go po prostu ożywia. To mamy w Efezjan, gdzie byliście martwi w tych upadkach i grzechach, ale z Chrystusa zostaliście ożywieni. Nowa się narodzić pokazuje więcej to, że w przeciwieństwie do, jeden, do Jana 1, że wszystko co się dzieje w naturalnym świecie, to jest to na nowo, w inny zupełnie sposób rodzone. Nie chcę to łączyć ze śmiercią bezpośrednio, ale całkiem coś nowego się dzieje, na nowy sposób, ale więc z wody i z ducha. Wyrażenie, wy, narodzenie z Boga. Tam znajdujemy Ewangelię Jana na początku już. I, i możemy z tego wywnioskować, że Pan Jezus, Duch Święty, tam. Mówi o tym czasie, który leżał przed krzyżem. Każdy musi się na nowo narodzić, także jak w Starym Testamencie. To jest bez wątpienia. Żaden człowiek nie może połączyć się z Bogiem bez narodzenia się z Niego. To Boże życie właśnie z wody i z ducha. To oznacza, aby je otrzymać. To nie ma dwóch rodzajów życia i można właściwie powiedzieć, że od tego czasu, kiedy dzieło wykupienia zostało dokonane, że człowiek jest człowiek z Chrystusem ożywiany, co jest jedno i to samo. W przeciwnym razie trzeba by było, było wyjść z założenia, że człowiek otrzymuje dwa razy życie przy nowozrodzeniu i jeszcze ożywieniu z Chrystusem. I to, i nasz brat Andrzej zapytał, kiedy się to dzieje wszystko? To ja tylko powiem jedno. To jest wszystko, to, co pierwsze się dzieje. Nowozrodzenie w sensie i ożywienie, jako jedno. To jest właśnie jedna z do Gashas'u i z mm -hmm. Być może jeszcze uzupełnić, ja już dodał za, że ożywienie, ożywił, czy ożywił, nie, bardziej, nie, bardziej obejmującym jest pojęciem niż tylko odnosząc się do samego duchowego życia, czy dania tego życia. My znajdujemy w każdym razie Rzymian 8. Również to wyrażenie odniesione do zmartwychwstania ciała. Rzymian 8 czytamy. 11. wiersz, że Chrystus tam cały wie, jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa, Chrystusa z wzbudził ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. 11. 8.11. W naszym wierszu z kolei powinno być zaakcentowane to, że Pan Jezus że lepiej Syn, lepiej powiedziawszy, że Syn ma moc dać życie. Moje wrażenie jest takie, że za to akcentowanie tu leży w tym, że on daje życie, on ma moc i autorytet dać życie i komu On chce. Ja już, jak już powiedziano, w tym punkcie jest On suwerenny. Ta moc życia jest nie że dana, lecz jako Syn Boży i jak Ojciec, uczyniąc, ożywiając i, i On czyni to. On daje życie. On nie tylko daje, jak, jak tylko uzdrowienie przy tym chorym. To widzimy. I właśnie, On daje oprócz tego życie i ta zdolność, ta moc pokazuje, jak to pełna, ta pełna zgodność pomiędzy Synem i Ojcem jest tutaj. Jeśli chodzi o sąd, to jest on mu dany. To wskazuje, myślę, na to, że on jako człowiek tutaj, który jest synem na ziemi, że to jemu ten autorytet jest przekazany, został przekazany. Ponieważ ojciec nie sądzi nikogo, lecz z sąd przekazał synowi temu Synowi, który teraz stoi jako człowiek przed ludźmi, który zostaje odrzucony i On ma cały Sąd, pełen Sąd. To nie jest jakaś część, którą by, mu, którą by sobie ojciec zarezerwował. My mamy wrażenie, miałem wrażenie, że wczoraj też, też mówiliśmy o tym, że Pan Jezus jest tym wykonawcą tego, ale Jemu też jest dany Sąd i to jest więcej niż Ty, tylko wykonawca, bo on jest sędzią, bo ma autorytet, autorytet w sobie, który jest mu dany, aby on ten sąd czynił. On nie, naturalnie nie czyni tego w oderwaniu od Ojca, ale on jest tym sędzią i jemu jest ten cały sąd dany bez żadnego wyjątku. Czy to ży żywych, czy to martwych, wszystko jemu jest oddane, wszelki sąd, ponieważ on ma być uczczony. I kto jemu w życiu nie uczci go, kto nie przyjmie jego życia teraz w czasie życia, to będzie musiał go uczcić jako sędziego, jak Filipian 2, czyli upaść przed nim będzie musiał, aby wszyscy czcili Syna ojciec chce, że ten jego syn, który tu na tym jako, na tej ziemi, jako człowiek stanął przed ludźmi, był w każdym względzie uczczony, że on był wywyższony. I Pan Jezus też dodaje tutaj, jak oni czczą ojca. Jak czczą ojca. A więc był pewien respekt, był pewien okaz czci od ojca, ale on to tak samo czyni wyraźnie, że kto, kto syna nie czci, ostatecznie nie cz Ojca, kto nie czci kto kto nie oddaje synowi czci i której, której oczekuje ojciec, żeby była dana synowi i aby o to było uznane, to tak samo odnosi się to do ojca, że go nie czci i zatem nic nie czci i tam sam ściąga na siebie wyrok, aby stanąć pod sądem bo kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał więc on jest tym, który w każdym względzie jest jedno z ojciec, z ojcem, ojciec ze synem jako ten wieczny syn i on jest jedno z nim, ponieważ on go posłał ojciec na tą ziemię, jako człowieka na, tej, na tą ziemię i przez to przekazuje mu cały sąd, zawierza mu ten sąd. Ja miałbym jeszcze jedno pytanie do dwudziestego wiersza, tam jest napisane że pokaże ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Czy można w połączeniu z tym miejscem pomyśleć o Jana 11? Chciałbym jedno miejsce przeczytać aby wyraźne odniesienie pokazać. I jedenasty rozdział, czwarty wiersz. A usłyszawszy to Jezus rzekł, że ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą. Aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. I dwa dni dalej, później idzie On tam, mówi do swoich uczniów, w odniesieniu do Łazarza. On zasnął, a ja idę go obudzić. Co w następstwie się dzieje? Że, że, że Łazarz był już chyba cztery dni w grobie, że już cuchnęło, że go, on go wzbudził. To nie było do życia, bo on znowu musiał umrzeć. Ale to jest wyraźnie tu pokazane, a akurat w tym fragmencie, że Pan Jezus w 25 wierszu mówi, że jam jest stanie i żywot. I, i czy nie jest to taki, taki y, odsłona Jego chwały, która kiedyś się objawi w zmartwychwstaniu do życia? Także i ta chwała Pana Jezusa staje się tu wyraźna. I też zdziwienie w dwudziestym naszym wierszu, ze względu na to, co On miał czynić, co oni uważali za niemożliwe. Co na przykład stało się widoczne w kiedy go zbudził Czy to możemy odnieść do tego, to miejsce z 11 rozdziałów, czy możemy odnieść do tego naszego fragmentu? Być może możemy to odnieść, że on sam że On sam zmartwychwstanie czyli jako Pan zmartwychwstanie czyli jako ten żywy pokaże się żywy jak to znajdujemy w Ewangelii i też jak Rzymian 1.4 nam mówi że został okazany Synem Bożym w mocy zmartwychwstania przez moc zmartwychwstania i podnaturalnie pokazuje też z, z, przez wzbudzenie innych, jak Łazarza, ale szczególnie, gdzie on sam pokazuje to i to było ku zdziwieniu też uczniów. Zastanówmy się co powiedzieli w 20, jak, jak, jak reagują na to, że on zmartwychwstał. Albo pomyślmy Łukasza 24, jak i uczniowie do Emos idą i jak byli zaskoczeni. Chciałbym jeszcze powiedzieć coś. Do wiersza 21 tam jest napisane i jak ojciec zbudza z i ożywia, tak i syn ożywia tych, których chce. Powiedziałoby się po ludzku, że na przykład że czyni syn ożywia, ożywia. Tak jak ojciec chce. Ale tu stoi napisane, że tak jak On chce syn, to widzimy wielkość syna. Tą doskonałą jedność, harmonię, a jednak, jak to było już wczoraj powiedziane, On może powiedzieć, że Syn ożywia tych, których chce. Jak cudowna, że my tak możemy to zauważyć tutaj, że to w takich słowach jest zawarte. Druga myśl, jeśli chodzi o sąd, o sąd, to znajdujemy to z tym połączone, że, że 22 wiersz, ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. Jak Manuel powiedział, to zawiera więcej niż przekazanie sądu i możemy o tym myśleć. Możemy myśleć od początku do końca wszystkie grupy ludzi, jak się tak mogę powiedzieć cały są nad wszystkimi ludźmi jest przekazany Synowi i dlatego będziemy widzieć dalej jak to było powiedziane 27 wież nam to potwierdza ponieważ jest on czy bo jest Synem Człowiecznym. Ja powtórzę tutaj już to, co często było powiedziane, jak Halko też to opisał, że on mówi nikt nie może się usprawiedliwić, że było zbyt wielkie wymaganie wobec niego, lecz, lecz człowiek, który wszystko uczynił, Pan Jezus, Jestem sędzią, który przeszedł przez wszystko I, i dlatego nie masz żadnej możliwości, że można się z tego wymówić ale z tym sądem jest powiązana cześć ale aby wszyscy czcili syna jeśli to dobrze rozumie to Pan Jezus łączy to szczególnie z sądem będą go czcić tak jak syna czczą jak my to wiemy również, że wielu, którzy czcili ojca, przepraszam ja pomyliłem się teraz, a więc ci co przyszli do ojca czczą czczą go przez wiarę. To jest... To, jest, to jednak wszyscy... Aha, chodzi o to, że niektórzy, co uwierzyli, to, to jest, chcą jakby częściowo, tylko ci, co uwierzyli, ale wszyscy będą musieli uczcić syna. O to chodzi przez sąd. Czy chcą, czy nie chcą, już to jednak przez sąd będą musieli uczcić Chciał Chciałbym jeszcze zadać pytanie w 22 wierszu. Ojciec yy, wszelki sąd przekazał synowi, co to znaczy cały, wszelki u nas jest, albo cały sąd? Czy to chodzi o, o różne rodzaje sądu? Które, które Pan Jezus wykonuje? Czy to oznacza pełny sąd? Całkowity. Jeśli pomyślimy o rodzajach sądu, to być może brzmi to, na przykład nam, kojarzymy to z sądem żywych? To może myślimy o też stolicy chrystusowej? Ale myślę, że nie możemy myśleć tutaj o stolicy chrystusowej akurat. Mi wydaje się, że ten łączny Wniosek tego rozdziału wskazuje na to, że jest końcowy sąd przy Białym Tronie i ten całkowity, pełny, ostateczny sąd jest nazwany całym sądem. Nie jestem pewien, ja to bardziej pytam, czy ta myśl o wszelkim sądzie jest dotyczy ostatecznego, całkowitego sądu, gdzie ludzie są sądzeni? Czy to dopiero wtedy tam będzie wyznane, że Pan Jezus jest panem albo chodzi tu o różne rodzaje sądu i być może tak samo o sądy przy przyjściu Pana kiedy będzie usuwał swoich przeciwników też no, czy s sędziowskim e, po tysiącletnim królestwie będzie ten wielki biały tron tam e, będzie będą wszyscy so sądzeni i tam nie możemy tego wykluczyć Jeśli chodzi o ten, sto, nie możemy czynić, e, porównywać tego z, Stolicy Sędziowskiej Chrystusowej z Białym Wielkim Tronem, który będzie później, bo na, przy tym Sędziowskiej Stolicy Chrystusowej my będziemy objawieni, a tam będą sądzeni, nie, ma nie możemy tego razem mieszać. I kolejne wiersze nam to uzmysławiają. 2 Koryntian 5 Musimy wszyscy być objawieni przed e, Stolicą Chrystusową Sędziowską, czyli wszyscy ludzie Ale nie o tym samym czasie Myślę, że Te trzy e, Punkty Musimy, czyli najpierw nasze objawienie po, Czyli to jest to objawienie wierzących Potem Tysiącletnie Królestwie to jest gdzie będą objawieni wierzący i niewierzący potem czyli owce po jego prawej stronie a ym, kozły po drugiej stronie i potem trzeci punkt czyli to jest objawienie 20, ten wielki biały tron i ja myślę, że ten wiersz obejmuje wszystkie te trzy punkty ale to są w trzech różnych punktach te rzeczy Czy nie moglibyśmy w połączeniu z Twoim pytaniem cały sąd e, myśleć o wierszu 29? I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili na zmartwychwstanie, na potępienie, na sąd. Te dwa punkty, jeśli je weźmiemy razem. Jeszcze jedna myśl: uzupełnienie do pytania naszego brata: kiedy otrzymuje człowiek nowe życie i kiedy jest nowo zrodzony? Arend powiedziałeś, że to się dzieje na samym początku. Ja mam, myślę, że ty mówiłeś o nawróceniu. I przy nawróceniu. Człowiek musi pokutować, musi nawrócić się i w, w momencie, w którym to uczyni, otrzymuje natychmiast nowe życie, jak i jest nowo zrodzony. Mm. Mm. To jest też swego rodzaju tajemnica. Słowo Boże mówi dobitnie. Naturalny człowiek. Powiem to teraz no, nowoczesnymi słowami. Nowy, człowiek nie bierze nic, to jest z Ducha Bożego. W naturalnym człowieku nie ma jakiejkolwiek anteny, by odebrać coś Bożego. Musimy to też stwierdzić. Gdyby tak nie było, to byłoby coś dobrego w człowieku. Przecież to jest jasne. I dlatego człowiek jest całkowicie zepsuty. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił, ani jednego. I w żadnym człowieku nie ma czegokolwiek dobrego w oczach Bożych. To oznacza nowo zrodzenie, czyli to dzieło Boże jest pierwsze. Logicznie. Myśląc o tym, ale w tym samym momencie działa to, czy zdziała to życzenie, czy Bóg daje nowe życie i to jest powiązane z Bogiem i z... i to jest normalne, można powiedzieć, że to jest tak... To jest zawsze to pytanie czasu. Czy to jest... To, czy to się dzieje w tej samej momencie i nie jesteśmy w stanie go zgłębić. Musimy głosić Ewangelię, dzieje apostolskie, 13 jest napisane pod koniec, nawróciło się tak wielu, e, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, a, a w 14 rozdziale na początku jest napisane mówili tak, że wielka rzesza się nawróciła. I co teraz jest prawdziwe, prawdziwe tak jako puentę nawrócili się ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, albo ci, którzy y, y, y, którzy usłyszeli tę Ewangelię. I tak naprawdę możemy powiedzieć, że nowo zrodzenie, ożywianie z Chrystusem nie mogło się dziać przed dziełem Pana Jezusa, ponieważ naturalny człowiek nie jest zdolny czynić cokolwiek dobrego. I w całej chrześcijaństwie nie jest to dzisiaj jasne. Nie ma, nie ma takiego, który by dobrze czynił. Nie ma takiego. Bo to jest właśnie ta cała religia, która jest zbudowana na tym. Bóg musi zadziałać jako pierwsze. Co do sądu jestem też tego myśli, myśli że my, drugi Koryntan powiedzieć, że my wszyscy objawimy się, że to nie jest w tej samej chwili. My objawimy się i to jest dobitnie powiedziane, że.. Czy złe, czy dobre, dla nas jest tylko ta zapłata za dobre zło raz nas zawsze jest osądzone w Panu, na krzyżu, na Golgocie. Ale wszyscy inni przed tym samym tronem i tą samą osobą i tym samym sędzią objawią się i tam nie będzie o dobre, tylko.. Tylko to wieczne potępienie otrzymają. Drugi Koryntian 5 to jest jasne, ale wielu nie jest to jasne, bo oni, stolica sędziowska Chrystusowa, uważają, że to jest dla wierzących, ale co jest wtedy ze złem? To przecież nie pasuje jedno z drugim. Gdybyśmy z jednej strony powiedzieli, otrzymamy tylko zapłatę za nasze czyny, ale z drugiej strony otrzymamy zapłatę za zło, to nas nie tyczy się. My wszyscy, z jedno z niewielu miejsc w Nowym Testamencie, gdzie apostołowie, słowo, mówiąc słowie, wszystko mają na myśli wszystkich ludzi. Wszystkich. Bo jeśli jest napisane my wszyscy, to jest wtedy miejsce o bieżących, ale w tym miejscu akurat nie. Ci, którzy, w, czy dobro, czy zło, czyli to się tyczy też nie tylko wierzących za zło, to są niewierzący, też będą sądzeni. Jeszcze kilka myśli do tego trukro, trzykrotnego, zaprawdę, zaprawdę. I w tych małych wierszach mamy też ale, albo bo, wiersz dziewiętnasty, wtedy dwudziesty, bo... Tu jest ta pełna jedność odwiecznego ojca z odwiecznym synem, jest też opisana i w wierszu 20 jest, bo ojciec miłuje syna, albowiem ojciec miłuje syna. To jest ten odwieczny y, syna i on pokaże mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili. I to jest właśnie e, pokazane przez to nas kolejne, bowiem, to jest to wzbudzanie zmarłych. Czy tutaj jest mowa, e, to, o, tu jest zapisane, że on o, ożywia, umar, wskrzesza umarłych i ożywia. Nie odniósłbym tego do Pana i Jego wzbudzenia ożywiania. Pan jest niewiele miejsc, gdzie jest napisane, że Pan Jezus że Pan z martwych wstał. To jest Jego własna moc, doskonałość, że On sam jako człowiek z martwych wstał. Nie zapominajmy o tym, bo my ciągle trafiamy, dochodzimy do granicy, że Pan z martwych wstał jako człowiek, ale mógł czynić to tylko dlatego, że był Bogiem. I to też widzimy w tym następnym wierszu, gdzie... W wierszu 20 to też widzieliśmy wiersz 21 jeszcze raz mamy praktycznie jest to zwrócone do tych większych dzieł. To jest też jasne, że to jest mowa o tej Bożej wszechmocy i jedności w działaniu i w wierszu 22 po raz trzeci, bo albowiem Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd dał przekazał synowi. Dał. I teraz mamy nagle tutaj pana jako tego syna, jako człowieka przed nami. Tu jest napisane, że Ojciec dał synowi by cały son. To 27 nam to wyjaśnia dokładniej, że tu jest ten syn człowieczy. Wczoraj tą różnicę rozważaliśmy, że nie można prawie tego wyjaśnić, różnicy między Synem Bożym, który stał się człowiekiem, a synem człowieczym który był tutaj na ziemi to jest ta sama osoba ale w swoim uniżeniu to jest to o, dwie rzeczy są uniżeniem, ale to jest ta różnica synowi to nie jest ten syn w swoim wiecznym charakterze, ale ten syn, który sam dobrowolnie się uniżył i on od swojego Boga coś wziął, jemu jest coś dane to ma Mamy tutaj w Jana 17 też, tą chwałę, którą Ty mi dałeś. To jest On, Ten, który jest uwielbiony. I to są trzy różne okręgi. To jest nie rozłączne. Jedno jest budowane na kolejnym. I możemy tylko staćnąć i z uwielbieniem. E, że Bóg tak się uniżył i przyszedł w nasze okoliczności życia i tam jako człowiek Boga doskonale objawił i teraz mamy to dalej to, e, jeśli patrzymy dalej w przyszłość to w tych najprostszych słowach Jan tutaj e, widzimy Par les deux points, la la Peut-être les deux côtés ne sont pas oui. je pense que cela est formel że to całkowity sąd, czy są sąd u nas, to jest jedna strona, którą widzimy na przykład w Dziejach Apostolskich 17, że Pan Jezus jest tym, że będzie sądził okręg ziemi, to stoi w połączeniu z sądem żywym, ale z drugiej strony mogą to być tacy, którzy później staną przed białym tronem, przed tą samą osobą, przed Panem Jezusem Chrystusem, ten, przed tym człowiekiem. On ma ten całkowity sąd i on będzie go wykonywał, ale to może być dla niego. Myślę, że że, że że rozumiesz co mówię, ale mój punkt jest to. Mi chodziło o to, że my możemy powiedzieć ogólnie i to prawidłowo, że podczas tysiącletniego królestwa ludzie naturalnie wchodzą do królestwa, ale którzy nie wejdą, to, to znajdą później swój ostateczny przecież sąd nad przedbiałym tronem. A więc kąt spojrzenia w sposób spojrzenia jest jak powiedziałeś w odniesieniu do ostatecznego sądu przed białym tronem. Co staje się jasne już w tych kolejnych wierszach, gdzie mamy tak naprawdę y, ukazany ten ostateczny sąd przez Pana Jezusa. I for, sformułowanie w tych wierszach, to jest też ważny punkt w tych wierszach, jest następujące, że ten, który ożywia, ten, ten, który ma to życie I ten, kto otrzymał takie życie Nie ma nic do czynienia z sądem I to jest też pokazane Później na ten wiersz 24 Kto słucha słowa Mego I wierzy temu, który mnie posłał ma w odwieczny I nie stanie przed sądem to jest trafnie, trafnie przetłumaczone. Bracia, którzy używają King James tłumaczenie, mają tutaj zatracenie. Zamiast sąd. Potępienie. Potępienie. A więc, więc, a więc mamy jednych, z, ci co uwierzyli, nie idą pod sąd, nie mają nic wspólnego z sądem. Dlatego, dlatego Trybunał Chrystusowy, czy Stolica Chrystusowa jest miejscem, gdzie, gdzie są wierzący objawiani, czyli nie stają przed sądem. I dlatego Drugi Koryntian 5.10 nie mówi o sądzie, mówi o objawieniu się przed tym Trybunałem, a więc byśmy to podkreślili. A więc wierzący otrzymuje życie, i nie idzie na sąd I nie ma w tym sensie do czynienia z sądem A więc w połączeniu z cudownym dziełem Pana Jezusa Druga myśl, która yy, odnosi się do przyjęcia nowego życia jak jest to cudowne, jak to jest wyważone w Słowie Bożym. Także i w tych wierszach. Syn czyni żywych, tych, których chce. Całkowita suwerenność Syna Bożego, kogo chce uczynić żywym. To jest suwerenność Jego. To musimy jednak uważać. No to... to jest wszystko kwestią suwerenności Bożej, ale przychodzi 24 wiersz i co? Czytamy, kto słucha Słowa Mego i wierzy temu, który mi posłał. I widzimy, tu jest strona odpowiedzialności człowieka pokazana. Jest też tutaj obecna, człowiek jest odpowiedzialny, aby słuchać, aby uwierzyć. Obydwie strony są w Słowie Bożym obok siebie postawione. I tu powiedziałeś, Aron, wcześniej, Czasowo jest to trudno odróżnić. Z jednej strony to, co Bóg czyni, z drugiej strony to, to, to co człowiek czyni. On słyszy, wier, uwierzy czy wierze w to i otrzymuje nowe życie. I to powiedziałeś dobrze, więc nie możemy to rozróżniać w jakichś różnych punktach czasowych otrzymanie życia, nie. Jeśli my słyszymy i wierzymy, otrzymujemy to nowe życie. Jesteśmy znowu zrodzeni, ale to życie, które my otrzymujemy, jest nazwane życiem wiecznym życiem w pełnej w całej pełni jest to życie domu ojcowskiego to życie otrzymuje wierzący to życie w obfitości cóż jakieś potężne błogosławieństwo a otrzymując to życie, kiedy wierzący je otrzymuje z łaski i to jest coś co wierzący Starego Testamentu nie znali. Jak już było powiedziane, oni przeżyli nowo zrodzenie, absolutnie, ale to, co mamy w Nowym Testamencie w odniesieniu do czasu obecnego, to życie, otrzymali życie wieczne w pełnej jego pełni. Jest to cudowny dział obecnego czasu. Tutaj kwestie są sądu, że ten, ten 22 ojciec nikogo nie sądzi, dlatego myślę nie można cały sąd czy wszelki sąd zredukować na całkowity sąd że to chodzi o cały zakres tego sądu. Możemy też inne miejsca przytoczyć, gdzie, gdzie widzimy wykonanie sądu, na przykład drugi Tymoteusz 4 i Jezus Chrystus, który jest gotów sądzić żywych i umarłych. Drugi Tesaloniczan 1. Kiedy On odpłaci. Drugi Tesalonican 2 gdzie on y, odrzuci tego tchnieniem swoich ust niegodziwca objawienie 19 to on depta te winne grona sądu to jest ten właśnie cały zakres sądu ojciec nikogo nie sądzi, ale wszelki sąd przekazał synowi myślę, że nie jest to sprzeciwem do wiersza 24 bo, bo tak, tak może to brzmiało jak Burkard mówił teraz kiedy wierzące staną przed stolicą Chrystusową to nie chodzi przecież o sąd o, chodzi o dwie rzeczy o Boże światło i objawienie nasze i Bożą odpłatę zapłatę, a więc nie o sąd tutaj chodzi więc myślę, że to nie jest jakiś tam sprzeciw do wiersza 24 bo kto słucha słowa mego i kto z wiarą przesłuchuje się temu słowu i wierzy ojcu, którego posłał, ten ma życie wieczne i nie stanie przed sądem. Jest to cudowna zapowiedź. Krótkie uzupełnienie do tego, co Burkhardt przedstawił. Przypomina mi się, przypomina mi się jedno zdarzenie. Jak połączę myśli z suwerennością Bożą wraz z odpowiedzialnością człowieka i jest to takie powiedzenie, że jak można przyjaciół na siłę połączyć ale, ale my, my musimy to, to, mieć na uwadze, że obie dwie rzeczy są prawdą hmm? i suwerenność i odpowiedzialność Co, zmienimy się po... teraz? może jest to trudne dla nas bo mamy z absolutnymi rzeczami do czynienia zasada woda jest mokra i to widzimy w codziennym naszym życiu to jest zasada i w dwudziestym wierszu ojciec miłuje syna mamy też różne objawy miłości i chodzi tutaj, że są pewne zasady pokazane, postępowania I 21 zasadą jest to, że Syn ożywia i widzieliśmy że to jest Boża moc która w, całkiej, w całej suwerenności jest wykonywana, a mimo to w pełnej zgodności z Ojcem i my możemy naturalnie również różnorodne rodzaje y, dróg Bożych postępowania widzieć w osobistym życiu co do nawrócenia ale to zawiera wszystko ze sobą że to również jest zasadą ożywienia w 23 widzimy zasadę z kolei, że Ojciec Panu Jezusowi daje cały sąd przekazuje i możemy tutaj również różne, różne sądy tutaj widzieć które odbędą się i różne epoki sądu również i czas łaski my musimy też pomyśleć o tym czasie, kiedy podczas tysiącletniego królestwa będzie Pan wykonywał też sąd i również w 29 wierszu, który mamy napisany, że będzie też sąd nad złymi i wynagrodzenie dobrego. Ja chciałem tylko powiedzieć, że to i do tej zasady, że Syn ożywia, to chcę do tego powiedzieć, że, że musimy odłączyć od tego, że On sam zmartwychwstał. Bo tu chodzi o Boże akt, który nie możemy do końca wyjaśnić i ponieważ ta zasada ogranicza się do tych, których On chce. Myślę, że to jest ważne, jeśli jeszcze raz podniesiemy nasze spojrzenia, gdy wchodzimy w szczegóły, bo to trzykrotne zaprawdę pokazuje nam cel ogólny, a potem... Różnica od wiersza 24, które się jest, za, jest zaczęto od zaprawdy za prawdę i pokazuje nam tą różnicę. Mamy dwie wspaniałości osoby Pana Jezusa jako Syna Bożego i jako człowieka, który jest nam przedstawiony. On ozdrawia i on, On ożywia i on sądzi. To jest to ogólna wypowiedź. I teraz od wiersza 24 i nadal mamy jakby specyfikowaną i myślę, że to jest ważne, abyśmy to mieli też przed naszymi oczami, abyśmy mieli to właściwe spojrzenie i dlatego też mam wrażenie, że ożywia wiersze, wiersz 21 21 jest bardzo szeroko do rozumienia, jak i tak, tak, tak to ten cały sąd jest również szeroko i jeśli mówimy o tym rozdziale, to on obejmuje e, dzieje apostolskie 17 cały wszystkich ludzi. Nie ma nikogo, kto by był wykluczony z tego, który nie będzie osądzony, ale chodzi o to, że on obejmuje wszystko. Dlaczego? Kończy właśnie z tym wiersz 24. Chwała osoby Pana Jezusa jest równa chwale Ojca. Jeszcze na koniec wiersz z pierwszego listu Jana, gdzie dokładnie możemy to znaleźć. Drugi rozdział pierwszy Jan na dwa, wiersz 23. trzy Każdy, kto podaje Wątpliwość syna, nie ma i ojca Kto wyznaje syna Ma i ojca i jeśli teraz przechodzimy do wiersza 24, to widzimy, że to życie jest to te życie wieczne i to jest wyspecyfikowane. Jest to cudowne, by zobaczyć. Już wczoraj mieliśmy tą wskazówkę od M. Augusta, że życie jest dawanie czy zmiana stanu naszego. To znaczy życie wieczne otrzymuje nową naturę i potem nie pójdzie na sąd albo nie będzie potępiony to jest ze śmierci do życia prze... przejście moglibyśmy może lepiej wprowadzić słowo czy dodać jest z zakresu śmierci do zakresu życia przeszedł i jeszcze z wielką radością chciałbym wam przedstawić że tutaj mamy tą myśl od Pawła czy one się bardzo łączą, Pawła i Jana. Paweł w Efezjan 2 mówi, z Chrystusem ożywił nas. 2, 5 chyba. Kto wierzy, kto słuchał mojego słowa, wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. A drugi punkt, który Paweł 2.6 wzbudził i to opis mamy, ten tutaj jest opis z zakresu, czyli ze śmierci przeszedł do życia. I to jest ta wspaniała rzecz, bo Paweł to pokazuje właśnie, jeszcze łaską zbawienie jesteście wtrąca Paweł. To jest właśnie łaska. Efezjan 2.5. Łaską zbawienie że jesteśmy z tego zakresu, z jednego zakresu śmierci do zakresu życia przeniesieni. ]ちは... Mouth mouth uhm darüber, no. halfway, je to se probad, sa 1.524 to Byłoby dobrze. ustaje 4 buta to nik Przepraszam teraz e, my, Myśl z, dwu, z 24 do 22 Chciałem jeszcze coś powiedzieć Bo ojciec nikogo nie sądzi Lecz cały sąd dał synowi Aby wszyscy synowie syna czcili Chodzi mi o tą myśl Aby wszyscy czcili syna Dwukrotnie Filipian 2 Było wspominane Przed tym ugięciem się w przyszłości chciałbym zapytać, czy właściwie formułujemy, jeśli mówimy, że każde kolano musi się ugiąć. Tam nie jest tak napisane. To jest nawet, może być w niektórych tłumaczeniach wymienione, jako to przymusowe ugięcie kolana. Czy tak naprawdę to jest? Każde kolano ugnie się. Czy to jest to ugięcie Czy to jest takie jakby Aż łamanie kości Z tą pięścią zaciśniętą Bo nie ma innej możliwości By się nie ugiąć Czy to jest takie ugięcie Takie upadnięcie przed chwałą Pana Tego człowieka Jezusa Którego Bóg Wielce wywyższył I dał Mu imię Które jest ponad wszelkim imieniem No, Pod wszelkiej mój no. Myślę, żaden nie będzie w stanie stać I będzie musiał uznać, że On jest Panem Chciałbym tylko wskazać na to Abyśmy byli ostrożni z naszymi sformułowaniami Bóg mu, Bóg go wielce wywyższył I każde kolano się e, ugnie Jeśli widzimy, jaką chwałę ten człowiek Chrystus Jezus ma, którą Ojciec Mu dał, On będzie wykonywał ten sąd i wszyscy będą Go chwalili nie tylko z przymusu, bo, tak, ale po prostu uznają, że On, on jest Nim, On jest Tym. To nie jest e, dobrowolne. E, gdy usłyszą to wieczne potępienie, nie wiem kiedy to będzie dokładnie, ale jeśli tu jest ta myśl o tej dobrowolności, którzy całe życie odrzucali Pana i o nich Pan mówi, teraz macie wieczne potępienie, macie ten sąd za to, żeby tam było uwielbienie Pana przez ich zachowanie jest niemożliwe, czy można je widzieć tylko wtedy, że Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwie według da grzesznikom to, co im się należy. Ale tu nie będzie tego pozytywnego hmm, reakcji z ich strony że oni teraz w tym sensie, że radośnie przyzna, czy uznają, że to tak faktycznie masz rację i będą oddadzą mu chwałę bo wtedy to można by znaleźć to, że oni zawrócili bo całe życie Pana znieważali i teraz nagle uznali, tak, no faktycznie myśmy się pomyli więc to tak dobrowolnie raczej ja bym tego nie widział, byłbym bardzo ostrożny, to jest to uznanie w poddaniu a tutaj tego nie ma czy Rzymian 14 gdzie Bóg mówi każde kolano ma się ugiąć to nie jest tak łatwo wyrazić to w języku tam jest czas przyszły użyty oni, będą się, oni się przede mną ugną Rzymian 14 Bóg mówi każde kolano się ugnie przede mną, to jest cytat z Izajasza 45, gdzie Bóg mówi, że jako żyję, każde kolano ugnie się. To jest, to jest dwuczęściowo. To jest raz, tak jak my to już czynimy po wieczność z radością, ale druga strona jest... Jak i te pod ziemią, że wszyscy ludzie, wszyscy ludzie, którzy będą musieli uznać Pana jako Pana, ale, ale czy to będzie taka pozytywne? to raczej, może ja Ciebie źle zrozumiałem, ale ja tego tak nie widzę tego. Nie chodziło o tę myśl uznania, a nie, a nie przymusu, bo jest to niebezpieczeństwo, że my tej chwale Pana czegoś umiemy. Oni uznają, że On jest Panem, gdy oni zobaczą jego chwałę, którą Bóg mu dał tego człowieka, ludzi. Na, na podstawie tej chwały, którą Pan Jezus ma. Myślę, że to jest właśnie Filipian 2, jest to z tym połączone. Filipian 2 jest napisane, że ci, którzy są pod ziemią, to jest ta cała moc demonów, w całym życiu, ona nigdy nie uznawali Pana jako Pana i potem będą musieli uznać Pana jako Pana. Ale z pewnością niedobrowolnie uważam, że jest to dobitne w Jana 18. Tak też oni upadną, bo oni nie będą mogli inaczej. Po prostu jak Pan pokaże im i swoim to będą musieli paść Bo nie będzie innej alternatywy dla nich, po prostu będą musieli paść przed nim. Jeśli chodzi o chwałę Pana, to wtedy niewierzący przed Białym Tronem będą musieli się przerazić. z objawienia 20. 20. To będzie strach tam i w tym związku z tym ci niewierzący będą musieli się ugiąć, przerazić. To nie będzie chwała, o... to nie będzie ten wniosła chwała z, w związku z Panem z Panem, jak cudowny On jest tylko to będzie strach to będzie przerażający strach które, który sobie niewierzący pójdzie z nimi do piekła Pan Jezus ma chwałę też jako sędzia i gdy On wykonuje sąd nad tymi, którzy Go nie uznali, którzy muszą się ugiąć przed Nim, to jest też jedna z Jego chwał czy przymiotów Jeszcze jeden punkt do tego. Co do tego pytanie. Efezjan 1 pod koniec jest napisane, że Ojciec Bóg Syna. Wierz 20. Wzbudził go z martwych i posadził go po swojej w miejscach niebieskich. U nas jest w niebie powinno być w miejscach niebiańskich. Ponad wszelką nadziemską władzą z większością i mocą, i panowaniem, wszelkim imieniem, jakie może być wymienione. I nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko oddał pod nogi jego poddał pod nogi Jego. My jesteśmy poddani. Dobrowolnie, ale to jest Boże zarządzenie. Ale, że ci, którzy Pana, którzy Boga, niewierzący nie przed czasem łaski, którzy nie uznawali Boga przez całe swoje życie i teraz w, so, w czasie sądu otrzymają zapłatę, żeby tam było jakaś pozytywna reakcja albo uznanie, to jest wszystko inne niż poddanie. Nie znam poddania na przykład w czasie wojny niewola, tak jak ty powiedziałeś to łamanie kości nie wiem jak to będzie, ale żeby było to jakieś uznanie Pana to jest raczej niemożliwe. To by było pozytywny oddźwięk z ich strony, a myślę, że w Piekle nie będzie jestem przekonany, że ci, którzy nie będzie Nie będzie żalu w piekle y, tych, którzy y, tam się znajdą, bo to by była pozytywna reakcja z ich strony. Oni, oni po prostu będą zmuszeni, tam będzie ten ogień, który będzie ich y, g, palił cały czas i będą mówić, wiedziałem, a nie zrobiłem tego. To są te najgorsze zarzuty, które człowiek może sobie robić i to będzie po wieki je miał. Ale do, wracając, to, jest, to, jest, to będzie to poddanie przymusowe. Oni nie chcieli, ale będą zmuszeni i po wieki nie będą chcieli, ale będą zmuszeni. Nie chciałbym, żeby tu było takie że będzie w piekle jakieś uznanie jeszcze tego, tylko to będzie naprawdę przymusowe poddanie, wszystko jest mu my jesteśmy z dobrej woli, z naszej woli jesteśmy mu poddani, ale tamci nie myślę, że jesteśmy w tym się rozumiemy i jesteśmy jedni widzimy jakże to jest ważne ja nie mam wątpliwości, że to dobrze myślałeś i, ale chcie, żebyśmy w piekle nie ma pozytywnych reakcji w nic. Tam jest tylko to odwiecznie, wiecznie oddaleni od Boga. Przepraszam. Myślę, że możemy dalej wracać do naszego tematu. Jedno zdanie jeszcze chciałem dopowiedzieć. W Józefie mamy taki obraz poprzedzający Pana i jest powiedziane do ludu z przymusu. Uniszcie się przed Józefem w Egipcie. Padnijcie przed nim. Czyż nie jest to jasne właśnie, że z tego kontekstu wynika jasno, że ten kierunek pokazany jest na Pana, że cały sąd, że kierunek, który zmierza, ukazując nam tą myśl w 22 wierszu, że ojciec nikogo nie sądzi. To jest y, główny punkt, jest zaakcentowany że cały sąd jest przekazany Synowi. I przez to by pokazać, że ojciec nikogo nie sądzi, a dlaczego ojciec daje Synowi ten sąd, to pytanie jest, jest nam na to odpowiedź udzielona, udzielona w 23 wierszu, aby wszyscy czcili Syna. Bo Pan Jezus wcześniej po, dopiero co powiedział W XXI wierszu Wierszu i tak i syn ożywia tych, których chce. To jest jednak grupa ludzi, która istnieje, która zostaje ożywiona przez syna. I teraz pojawia się pytanie: co z innymi? My musimy mieć w świadomości to, że Pan mówi do Żydów, którzy go odrzucają, a więc Pan mówi do tych i ożywia tych, których chce. A co z innymi? Inni będą osądzeni i to przez tego Syna. I jakim celem tego jest? Co jest celem? Celem jest to, aby... że Ojciec chce, żeby wszyscy czcieli Syna. To mi się wydaje w tym kierunkiem myślowym tutaj, że są dwie grupy ludzi, jedni czczą dobrowolnie syna, czyli ci, co są pożywieni, ale inni, pozostali, mu muszą i będą też, poprzez to będą musieli, będzie ich sędzią. Przez to syn się uczcieli I dwudziesty czwartek, kto słucha słowa mego i wierzy temu, w który mnie posłał, ma żywot wieczny. Myśmy rozmawiali o tych, o tych dwóch zasadach, które tu się wyłaniają i akcentowaliśmy już że danie życia dotyczy nowozrodzenia to jest to suwerenny akt Boży druga strona z kolei też w tym wierszu się znajdująca chciałbym ją podkreślić że to nie stoi odwrotnie że kto ma żywot odwieczny czy kto ma życie będzie wierzył i słychał, ale kto słucha i wierzy, ma życie. To będzie nas zajmowało w trzecim fragmencie tego rozdziału, kiedy przyjdą przed nami te świadectwa, gdzie chodzi o to, o to że człowiek ma właśnie odpowiedzialność. Zostawmy to na razie. Nie chcieli mi teraz to przeciwko siebie wstawiać, bo. Syn działa, jest suwerenny i daje życie. Odpowiedzialność jest tak samo. Jest, aby uwierzyć w to i przyjąć. Jeszcze jeden punkt jest y, napisane nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do, ży do żywota. Te dwa zakresy, które tu nam są przedstawione, one wyłączają się wzajemnie, wykluczają się wzajemnie. Dlaczego tak jest? Jeśli Syn jest tym, który daje życie, a ludzie, którzy przyjmują to życie, Jeśli byłoby możliwe, żeby jeszcze znowu poszli nad, nad sąd, to byłoby coś u, ujmniejszenie tego, co Syn uczył. On daje życie i przenosi ich do całkiem nowego zakresu i dlatego jest absolutnie niemożliwe, żeby jeszcze raz albo w ogóle mogli stanąć przed Sądem. Przepraszam. Jeszcze mam jeden punkt do dwudziestego trzeciego wiersza. Czy nie musimy tą wypowiedź Pana? W historycznym kontekście Jednak nie powinniśmy jej widzieć. Mam, mam, mam myśli przez to, że lud, który go otaczał, znieważał go. Ale ojciec czcił syna, czy czci syna. To był wyraz miłości ojca do syna. Chciałem to połączyć z ósmym rozdziałem, gdzie jeszcze raz to znajdujemy, gdzie mu zarzucają, że ma demona. To Pan Jezus mówi w 49 wierszu i ja nie mam. A wy mnie znieważacie. I potem 54. Ojciec uwielbia mnie, mnie uwielbia ojciec mój. I w 50. jeszcze wierszu ja zaś nie szukam własnej chwały, lecz jest taki, kto szuka i sądzi. Czy możemy to połączyć też również z naszym wierszem, że wszelki sąd przekazał synowi? s našem 22 věršem, uh, co uh, můžeme to pomočit? V tom kontekstu on znači sáv sud uh, uh, předal uh, by mu se na taj način iskázala část od onih, koji se ga Pero vamos być może w tym miejscu 8 Jana 8, 49 czy gdzie było mowa o sądzie 50 wiersz lecz że Bóg nie milczy względem tego, jeśli ktoś znieważa syna jeśli my osobiście podejmiemy tą kwestię że ktoś znieważa syna to jest, podlega to sądowi być może jest to jakiś kierunek v tym w se w tym w tym w tym w tym w tym w tym 24 wiersza. w tym w tym w tym w tym w něco w tym do, do 30, do 23go, jakby głównym tematem było pokazać to bycie jedno między ojcem a synem i te główne słowa, które mamy w 24 wierszu do, i, i do 30, to głównym tematem jest życie, y, sąd i śmierć to jest tutaj bliżej nam pokazane. A jednak te dwie części jakby są ze sobą połączone. 24 wiersz jest szczególnym punktem, wniosłem Jest podobny do Jana 3, 3.16, którego może być kto przeczytać, może być przekonany i może przyjąć Pana Jezusa. I ewangeliści między nami będą ten wiersz używać i używają, aby do ogłoszenia Ewangelii, to tak samo jak Jana 3.16 i szczególnie z pewnością dużo ludzi jest takich, którzy na podstawie tego wiersza będą w niebie. To jest wiersz, który, który ewangelistycznie bardzo dobrze można użyć. Jest to wiersz, który młodemu wierzącemu daje fundament pod nogi i pewność zbawiającego jak, jak po prostu się go czyta tak jak tutaj jest napisany to, to słyszy, wierzy, ma życie wieczne i nie, nie idzie pod sąd to może, można dziecku wyjaśnić może dziecko nawet zrozumieć i zarazem, jeśli stwierdzimy że szczegóły tego wiersza i wejdziemy w nie to one pokazują głębie też tego wiersza i nie mogą wyczerpać tego, tej, tej głębi to co 3.16 rozważaliśmy Jana było podobnie bardzo i to Wcześniej Arendt powiedział, z prostymi słowami napisane, dla dziecka zrozumiałe, a zarazem, dla kogoś, kto się tym intensywnie chce zająć, to y, y, wielki dół nie do przebrania właściwie. To jest słowo Boże, które jest, które jest żywe, to widzimy tutaj bardzo wyraźnie w tym wierszu pokazuje nam trzy błogosławieństwa i pokazuje tą drogę do tych błogosławieństw. Trzy błogosławieństwa po pierwsze, wieczne życie, drugie. Drugie jest negatywne, ale też dla nas pozytywne, czyli nie pójście pod sąd, jest to błogosławieństwo i trzecie. Jest przejście ze śmierci do życia. Trzy błogosławieństwa, które tutaj możemy przemyśleć i po części już rozważaliśmy. I jest pokazana droga do tego, kto słucha słowa jego i wierzy temu, kto mnie posłał. Tym się zaczyna ten wiersz. I mamy połączenie do tego, co wcześniej było na napisane, kiedy Pan Jezus mówi, kto, ma, kto słucha Słowa Mego i nie Mnie wierzy, lecz mówi, kto słucha Słowa Mego i wierzy temu, kto Mnie posłał. To widzimy raz jeszcze tą myśl tego bycia razem, jedną, pomiędzy Synem a Ojcem. I jeszcze raz coś tu widzimy. Kto słucha, słucha Słowa Mego i wierzy temu, który mnie posłał, to jest Syn Boży, który to mówi i zarazem jest człowiekiem. On mówi o tym, że Ojciec Go posłał. Mamy tutaj znowu tą tajemnicę Jego osoby, Bóg i człowiek w jednej osobie. Ale te dwa punkty, które Pan Jezus tutaj przytacza. Słuchać i wierzyć. I kto kto, ma, kto słucha Słowa Mego? Kto? To dotyczy każdego. To jest apel odpowiedzialności. Kto słucha Słowa Mego? Ale musi być usłyszane. Tym się rozpoczyna. To nam zajmowało wczoraj. Bez głoszenia nie można uwierzyć. Musi być głoszony. Musi być słyszane, ale to nie wystarczy nic, żeby słuchać, czy musi czy być wiara, następstwem, przyjęcie tego, co jest powiedziane. Pan Jezus mówi z autorytetem, kto słucha słowa mego, Żydzi, tu, tu będziemy jeszcze widzieć może w Hikerswagen, bo oni kładli wielkie świadectwo na temat y, y, pism, y, Pismo, pism Mojżesza, ale Pan Jezus mówi, nie kto słucha pism. On mówi, on mówi o wartości pisma, owszem, ale my, ale On mówi, podkreśla, to mojego słowa słucha. O to chodzi. Tak samo w zastosowaniu tego, że to dzisiaj, co jest głoszone, albo co powinno być głoszone, jest to słowo, ma być. Głoś słowo jest napisane. A więc, jeśli chodzi o głoszenie Ewangelii, te dwa punkty Słuchanie i wiara Czy o, temu uwierzenie, który mnie posłał, nie, nie wy niego, tylko temu uwierzenie kto mnie posłał to mamy te trzy właśnie błogosławieństwa ten ma życie wieczne na temat życia wiecznego żeśmy już mówili, to jest to jest życie najbogatszej formie, połączone z osobą Pana Jezusa On jest prawdziwym Bogiem i życie wiecznym, życiem wiecznym ale chciajmy zaakcentować ten ktoś ma życie wieczne. Nie, nie, że kiedyś dostaniesz? Kiedyś będzie miał? Ma. Już. Życie wieczne. Paweł, życie wieczne pokazuje owszem, jako coś przyszłego, coś leżącego przed nami, ale ma pełne zażywanie, niezachwiane zażywanie tego życia wiecznego ma na myśli, ale Jan przedstawiam nam życie wieczne przez zupełnie jako obecne posiadanie tego już teraz. I to daje pewne zbawienia. Kto słycha i ma życie wieczne. Nie ma żadnego, żadnych wątpliwości. Nie jest tego żadna wyniosłość powiedzieć, mamy życie wieczne. To jest czasem nam zarzucane, że to nie można wiedzieć. Do jednak można wiedzieć, że ma się życie wieczne. E, er, to wie, że ma życie wieczne. To, to, jest, to jest właśnie pewność zbawienia. Pewność co do tego, że ma się życie wieczne. I dokładnie jest tak samo pewne, że nie pójdzie on na sąd. I to chcę szczególnie powt powtórzyć to, co Michał Michael powiedział wcześniej. On nie będzie sąd Sądzony? on nie, że będzie niesądzony, tylko że nie idzie pod sąd, nie podchodzi w ten zakres tą sytuację, gdzie odbywa się sąd w ogóle jeśli tak by było gdyby było inaczej to wtedy dzieło Chrystusa byłoby niewystarczające ja chcę powiedzieć jeszcze, co Bernard Darwin na ten temat mówi, to jest bardzo piękne on to objaśnia, że nie jest idzie pod sąd. To, jest, i to idzie o wiele dalej, niż, niż tylko powiedzieć, że nie będzie sądzony. Lecz przeszedł ze śmierci do życia. To, żeśmy też już omawiali, nie chcę teraz objaśniać tego, ale jedynie wskazać na to, że Jan w pierwszym liście pisze, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota. To jest jeszcze jeden punkt, po raz kolejny, który przekonania, by my wiemy o tym, że to jest całkowicie pewność nie ma co do tego wątpliwości. Pan Jezus to mówi i ja to piszę. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. To jest niesamowity, wielki wiersz, który mamy przed sobą i opłaca się dziękczynnie nad tym pomyśleć. Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. Nie idzie pod sąd, lecz Przeszedł ze śmierci do życia. Nie chciejmy tego nie zapominać. Nie jest to napisane, nie ma to napisane tego. Wszystkiemu, wszystko zawdzięczamy temu, który poszedł za nas na Bogotę przepraszam, chciał jeszcze chciałbym powiedzieć do Jana 8,50 nie jest skierowany tematycznie na sąd, na wykonanie sądu ale skierowany na to co do właściwej oceny i postawienie w świetle Żydzi mówią swoją ocenę Pana Ty masz demona a Pan Jezus nie usprawiedliwia się sam bo który jest ten i inny, który szuka mojej czci i on to przywiedzie do światła dziennego, ukaże tą rzecz, czy tak jest jak wy mówicie. Ale tutaj 24 wiersz, chcielimy dalej jeszcze go rozważać jeszcze coś 23 nie było za wiele powiedziane na ten temat aby wszyscy czcili syna jak czczą ojca kto nie czci syna ten nie czci ojca to jest wyrok nad każdym który mówi wierzę w Boga ale nie w synu ileż ludzi jest taki w chrześcijańskich kościołach jest dzisiaj ja mogę zaakceptować Boga którzy mówią, ale Pana Jezusa nie widzą jest cała religia na tym oparta Izrael mu muzułmanizm Islam Bóg nie ma syna ale kto nie ma syna, kto syna nie czci, nie czci syna. Nie można wierzyć dzisiaj w Boga bez Pana Jezusa, tak jak tu jest napisane. Kto ma syna, ma i ojca. Kto nie ma syna, nie ma i ojca. To mówi Jan w swoim liście. To są proste, ale ważne rzeczy. Bo czasem jest... Bo co to jest z tymi, którzy wierzą w Boga? Ale nie ma wiary w Boga bez Pana Jezusa. To jest ten punkt. Po prostu... Ale jasne. Nie można to y, ominąć tego. I pojawia się pytanie, jak i, i... To nie chodzi teraz tu o Ewangelię. Chodzi o to, czy się... Chodzi o cześć i czy się syna poznało. To wszystko dzisiaj jest tak przemilczane, bo nazywa się to, że... Wszyscy, jak się nie ma Syna, nie, ma nie można go czcić Ten fakt Nie możemy pominąć no, Wierzy się w Boga Ale nie da się wierzyć, jeśli się nie wierzy w Pana Nie da się tak Chcę to jeszcze podkreślić Że przy wielu ewangelizacjach Które są dzięki Bogu Żebyśmy nie obok tej kwestii Nie omijali Nie da się inaczej Żadnym innym nie ma zbawienia Mówi Piotr do Żydów Żaden inny Inne imię w którym moglibyśmy być Albo musimy być zbawieni Oprócz imienia Pana Jezusa przy tym jest pewien, pewna pułapka dla nas jako wierzących. Kiedy pomyślimy o, pomyślimy o uwielbieniu, to jest pewne niebezpieczeństwo, że pewne stopniowanie wykonamy w, w uwielbieniu Pana Jezusa i Boga jako Ojca. Ma, ma, czasami jest tak, że zasady się zna, ale również praktyczne przypadki, 15 lat myślę do tyłu, było, było w Bukareszcie wielka dyskusja na temat, bo, bo brat próbował myśli tutaj przynieść takie myśli w międzywierzących. Jakby stopniowanie, żeby było zrobione osób ustwa. Tak, że było nawet uczono, że nie można tak pana czcić, uwielbiać jak ojca. 30-20 w razie tu jest z, Rumęni, z Rumunii, to mogą sobie tu przypomnieć o tym. I tam było wtedy wskazane właśnie na ten wiersz, Jana 5, 23, że tu jest wyraźnie pokazany zamiar ojca, że wszyscy wszyscy czcili syna tak jak czczą ojca. Spokojnie jakby przytoczyć, że my czasami mamy czasem skrzywione pojęcie również w odniesieniu do hebrajczyków 13 może nie jest to dokładnie punkt odnoszący się do naszego fragmentu, ale jest połączony i 15 wiersz, 13-15 hebrajczyków przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną to jest owoc warg, które wyznają jego imię to jest czasami tak rozumiane i tak wykładane jak gdyby Pan Jezus w pewnym sensie środkiem albo drogą uwielbienia Boga było. i to miesza się te zasady w tym momencie albo prawdę o Panu Jezusie jako arcykapłanie, w te temacie Hebrajczyków listu że tą pozycję że On ma tą pozycję jako pośrednika dla grzesznika a więc pośrednika to, to jakby to On stoi pomiędzy jakby nami a Bogiem i Troszczy się o to i staje się tym mostem do Boga, ale to w uwielbieniu jest całkowicie inaczej, To nie jest jakimś pomostem, to on troszczy się przez swoją działalność w niebie, abyśmy bezpośrednio do Boga przychodzili ale my mamy wszelkie prawo i przywilej Pana Jezusa samego w sobie czcić w taki sposób, że oddajemy Mu uwielbienie mamy przykłady tego na przykład objawienie 1 5 i 6 wiersz to jest bezpośrednia przemowa do Pana do Pana jako uwielbiająca I jeszcze połączenie z tym co Ernst August powiedział od nas 24 wierszem widzieliśmy, że Żydzi prób próbowali pewien pewien wyłom zrobić. E Przed, między Bogiem a Panem Jezusem. Ale Pan Jezus czyni to wyraźne, że to jest to bezwarunkowe. Że dlatego osiemnasty wiersz podkreślał jego jedność z Ojcem. Dlatego ten wiersz, który rozważaliśmy, że pod, przy pomocy różnych punktów pokazuje to, że jest to doskonała zgodność między Nim i Ojcem. I była ona i jest. Ta myśl przewija, się w dalszym fragmencie widzieliśmy to kto słucha Słowa Mego i wierzy temu, który mnie posła to jest perfekcyjna harmonia pomiędzy Słowem Pana Jezusa i tym posłaniem Syna przez Ojca i myślę, że Pan Jezus na to do tego nawiązuje w następnym zdaniu że ten, który słucha słucha tego Słowa i wierzy i ma tą wiarę, że ma życie wieczne. Życie wieczne polega na tym, że mamy społeczność z ojcem i z synem, ale, wie, ale mamy tą myśl połączoną właśnie, którą odrzucili chcieli Żydzi, że nie może być tej społeczności i tej jedności pomiędzy ojcem i synem. Mielibyśmy problem to wyartykułować albo rozumieć, ale wiemy, że to tak jest. Że wieczne życie jest zasadniczo polega na tym, że mamy, znamy ojca i syna i z ojcem i synem mamy społeczność. I tak samo czcimy syna, tak samo jak czcimy ojca.